Jana, rozdział dwunasty. Wtedy Jezus szóstego dnia przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wzbudził z martwych. Tam przygotowali mu wieczerzę i Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z Nim razem przy stole siedzieli. A Maria, wziąwszy funt maści nardowej bardzo drogiej, namaściła nogi Jezusa i otarła je włosami swoimi. I napełnił się dom wonnością maści. Wtedy rzecze jeden z uczniów jego, Judasz Iskaryjot, syn Szymona, który go miał wydać. Czemu tej maści nie sprzedano za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? A to mówił nie dlatego, żeby się troszczył o ubogich, ale że był złodziejem i miał sakiewkę i cokolwiek włożono sprzeniewierzył. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją w pokoju, na dzień pogrzebu mego to chowała albowiem ubogich zawsze z sobą macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedziało się tedy wiele ludu z Żydów, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale żeby i Łazarza widzieć, którego wzbudził z umarłych. A przedniejsi kapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, bo z powodu niego wielu z Żydów odchodziło i wierzyło w Jezusa. Nazajutrz. Wiele ludu przybyłego na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrali gałązek palmowych i wyszli na spotkanie Jego i wołali – Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król izraelski. A znalazłszy Jezus oślę, wsiadł na nie, jak napisane jest – Nie bój się, córko syjońska, oto król Twój przychodzi siedzący na oślęciu, Ale tego poprzednio nie zrozumieli uczniowie Jego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy wspomnieli, że to było o Nim napisane i że to dla Niego uczynili. Świadczył wtedy lud, który z Nim był, że Łazarza wywołał z grobu i wzbudził go z umarłych. I dlatego lud na spotkanie Jego wyszedł, że słyszał, iż On ten cud uczynił. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie dokażecie? Oto cały świat za Nim poszedł. A byli niektórzy Grecy z tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby się modlić w święto. Ci tedy przyszli do Filipa, który był z Betsajdy Gallejskiej i prosili go mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, a Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc, przyszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli by ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi nie obumarło, ono samo jedno zostaje, lecz jeśli by obumarło, obfity owoc przyniesie. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi zachowa je. Jeśli mnie kto służy, niech idzie za mną i gdzie ja jest, tam i sługa mój będzie. I jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go ojciec mój. Teraz dusza moja zatrwożona jest. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Rozległ się wtedy głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Lud wtedy, który stał i słyszał, mówił zagrzmiało. Drudzy mówili, anioł do niego przemówił. Odpowiedział Jezus i rzekł, nie dla mnie odezwał się głos ten, ale dla was. Teraz odbywa się sąd świata tego. Teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie. A ja, gdy będę nad ziemię wywyższony, wszystkich pociągnę do siebie. A to powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Odpowiedział mu lud. Myśmy słyszeli z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. A jakże ty mówisz, że musi być wywyższony Syn Człowieczy? I któż to jest ten Syn Człowieczy? Rzekł im tedy Jezus, jeszcze na krótki czas światłość jest wśród was. Chodźcież póki światłość macie, żeby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie. Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy ukrył się przed nimi. A chociaż tyle cudów uczynił wobec nich, nie uwierzyli weń aby się wypełniło słowo Izajasza proroka, które wyrzekł Panie, któż uwierzył kazaniu naszemu, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego uwierzyć nie mogli, że znowu powiedział Izajasz Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swoim i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego i mówił o nim. Mimo to jednak wielu przywódców uwierzyło weń. Z powodu faryzeuszów jednak nie wyznawali swej wiary, żeby z synagogi nie byli wyłączeni, bo umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A wołał Jezus i mówił, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy we mnie, w ciemności nie pozostał. A jeśli by kto słuchał słów moich i nie uwierzył, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowa, które ja mówiłem, te osądzą go w dzień ostateczny. Bo ja z siebie samego nie mówiłem, ale ojciec, który mnie posłał, on mi dał rozkaz, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że rozkaz jego jest życiem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, to mówię tak, jak mi powiedział ojciec.